obchodzie urządzanym na cześć Sarowej, która była główną inicjatorką i wykonawczynią rozbioru ojczyzny, przechodził wszelką miarę. Z niekłamanym współczuciem patrzyłem na zmienione twarze siedzących wokoło mnie ludzi. Czułem bezsilność, a zarazem narastającą wrogość do Rosjan za ich intrygę. Pozostałem jeszcze parę dni w Wilnie, by nie biorąc udziału w odsłonięciu pomnika, zamanifestować jednak moją solidarność z tymi ludźmi, którzy z poczucia obowiązku względem ziemi rodzinnej ponieśli tę ofiarę moralną, by najmniej nie zasługując na miano zdrajców. Przylgnęło do nich potem miano kataryniarzy i przy każdej okoliczności wypominano im ten poniżający akt idąc nieraz bardzo daleko, bo aż do bojkotu towarzyskiego włącznie. A byli wśród nich ludzie tacy jak pan Paweł Kończa, biorący czynny udział w powstaniu 1863 roku. Uroczystość, jak dowiedziałem się wkrótce, miała charakter oficjalny i liczna grupa ziemian nie była najmniej wysuwana na pierwszy plan – lecz raczej usuwana w cień przez Rosyjską Rzeszę Urzędniczą. Pan Józef Montfił z powodu ataku sercowego nie był obecny na odsłonięciu pomnika. Niemile byłem natomiast zdziwiony wierno poddańczą mową pana Hipolita Milewskiego wygłoszoną na oficjalnym obiedzie. Sądzę, że pan Hipolit, nie zajmując żadnej oficjalnej godności I nie będąc przez nikogo upoważniony, mógł się powstrzymać od tej mowy, która dziwnie nie licowała z jego rozumem. Niestety wyszło tutaj parweniuszostwo milewskich, którzy udając wielkich panów, brat Hipolita Ignacy kupił nawet tytuł hrabiowski w Watykanie, pochodzili jedynie ze szlachty szaraczkowej, a fortunę zawdzięczali swoim... Małżeństwom i szczęśliwym operacjom giełdowym Odcinek jedenasty Za każdym przyjazdem do Wilna Nie mogłem się oprzeć uczuciu pewnego rozrzewnienia Kiedy ogarniała mnie domowa, rodzinna atmosfera tego miasta Z ostrej bramy, ze starych murów ulicy Wielkiej Płynęła do duszy ta nieuchwytna, a tak dobrze ludziom znana melodia minionych wieków związanych z historią własnej ziemi. Zatrzymywałam się przeważnie w hotelu Żorża, niedaleko domu pana Montfiła. Hotele wileńskie odbiegały bardzo od komfortu europejskiego. Do najbardziej przez ziemiaństwo uczęszczanych należały Żorż i Europejski, a potem szły kolejno Sokołowski, Bristol, Mieszkowski. Hotel Georges pierwotnie miał nazywać się hotelem litewskim. Ze względów jednak politycznych władze nie udzieliły zezwolenia na tę nazwę i hotel ochrzczono imieniem Georgesa od nazwy prospektu świętojerskiego Georgijewskiego, przy której to ulicy się znajdował. Styl hotelu był trudny do określenia. Moim zdaniem było to coś pośredniego pomiędzy klasycznym renesansem a stylem empire. Sufity były nieproporcjonalnie wysokie i mniejsze pokoje przypominały studnie lub szafy. W hotelu była wielka sala balowa na pierwszym piętrze z galerią dla orkiestry i widzów oraz względnie proporcjonalna i ładnie wykończona sala jadalna zajmująca cały parter. Jeżeli chodzi natomiast o ubikację, to panował tu w całej pełni tak typowy dla imperium rosyjskiego prymityw. Nie były one zaopatrzone w automaty wodne i siadało się na drewnianym pudle połączonym z wielką rurą lub kominem, z którego płynęły trudne do opisania wonie. W czasie zimy lub w dnie wieczne ciąg powietrza był tak silny, że łatwo mógł zwiać z miejsca nieostrożnego gościa. Patentem na europejskość hotelu George'a były za to dwie łazienki. Jedna na parterze, druga na pierwszym piętrze. Łazienki nie były jednak łatwo dostępne. Kąpiel uważana była za pewnego rodzaju lekkomyślność, a służba traktowała przygotowanie kąpieli jako coś, co narusza normalny bieg życia hotelowego. Często łazienki używane były do zgoła innych celów i ktoś nie znający miejscowych zwyczajów bywał zdziwiony odmową przygotowania kąpieli, bo pan Lubański ma w wannie zamroziwszy szampańskie na dzisiejszy bal, albo łazienka zajęta, bo grabia plater ma wpuściwszy do wody karpie na jutrzejsze imieniny pani grabiny środkiem życia towarzyskiego Wilna była za to sala restauracyjna hotelu George'a. Wszyscy się tutaj wzajemnie znali, a osoba nieznana już przy wejściu na salę trafiała na badawcze spojrzenie panów i lornetek pań. Mrugano znacząco na kelnera, który zrozumiawszy w o co chodzi, znikał w drzwiach portierni i za chwilę wracał z wiadomością, którą dyskretnie komunikował na ucho. Portier mówi, że przyjechał gdzieś ci aż spod Kijowa, jakoby ważny obywatel, ale familii Portier nie wie, bo on mieszka nie u nas. Kuchnia u Żorża była zdrowa, smaczna, niewybredna, przeznaczona na wiejskie apetyty. Menu było wypisywane po francusku, jako że polski był zabroniony, a rosyjskiego nikt by do ręki nie wziął. Francuszczyzna była osobliwa jak l'enfant de cochon roti, bœuf brusé, dziecko świni pieczone, wół siekany. Mało kto zaglądał jednak do jadło spisu zwracając się o radę bezpośrednio do kelnera, który tradycyjnie pytał, a co pan ma w życzeniu? Czasami kelner wracał, oznajmiając, że danie jest wyczerpane. I proponując w zamian coś innego, kaczka wyszedł oszy, może gęś w życzeniu? Przyzwyczajony od dzieciństwa do swoistej mowy wileńskiej, uważałem taką wypowiedź za zupełnie poprawną. Afera odsłonięciem pomnika Katarzyny popsuła pobyt w Wilnie, gdzie tak lubiłem przebywać. Skróciłem pobyt. W nocy... Śniła mi się baronówna Cecylia i jadąc do syłgudyszek marzyłem o małżeństwie z nią. Życie pędzilibyśmy między Kleinspiegel, syłgudyszkami i Petersburgiem. Cecylia wobec niemieckiego nastawienia carowej mogłaby zostać freiliną dworu. Cecylia! Monotonny stuk kół powoli usypiał mnie. Pociąg kolejki dojazdowej należącej do ojca zatrzymywał się na każdej stacji. W nowej wilejce, bezdanach, podbrodził co najmniej po pięć minut cierpliwie wyczekując trzeciego dzwonka. Krótki dzień jesienny miał się ku końcowi. Mrok zapadał, kiedy wysiadłem na stacji w Sył-Gudyszkach zaprojektowanej przez mojego wuja Witkiewicza. Drewniany budynek w stylu taczańskim Był zbudowany przez górali zakopiańskich Poleconych ojcu przez wuja Stanisława Marzyłem, by któregoś dnia Powitać tutaj Cecylię I wyobrażałem sobie zdumienie Barona Wangenheima Olśnionego dworcem Na którym kończyłaby się miłosna podróż Jego córki Marzyłem, bo byłem nieśmiały Starałem się jednak te marzenia Wybić z głowy Ten zamęt denerwował mnie. Byłem sam. Postanowiłem więc pojechać do mojego stryja Stefana. Wyjechałem z domu wczesnym rankiem, Mugły wisiały jeszcze nad łąkami. Powietrze aż drgało od krzyku derkaczy ukrytych w trawach. Stanąłem w jassanach w południe. Dwór Jasański leżał nad stawem tuż przy głównej szosie prowadzącej z Dynęburga na Jeziorosy i uciane do Kowna i dalej do granicy pruskiej. Stryj w lat po służbie wojskowej stracił w ciągu jednego dnia żony i dziecko w pożarze, który strawił wszystkie zabudowania. Pozostał wdowcem, rzadko wyjeżdżając z domu. Był jednak człowiekiem bardzo gościnnym i przy szosie trzymał specjalnego stróża, którego obowiązkiem było zatrzymywać znajomych i ściągać na obiad lub kolację do jasan. Po spaleniu pałacu stryj zamieszkał w skromnym, ale schludnie urządzonym dworku, położonym malowniczo nad stawem w cieniu wiekowych lip. Dzień okazał się bardzo ciepłym. Po chłodniku i kurczętach Usiedliśmy ze stryjem pod rozłożystą lipą, popijając kalte szanik. Chłodny napój, którego częścią podstawową jest białe wino z dodatkiem rumu, poziomek i skórek pomarańczowych Powietrze przepełnione było zapachami jesieni. Pracowicie brzęczały pszczoły. W sąsiednim stawie pluskały się ogromne liny lub szczupaki. Z pobliskiego lasu dochodził głos kukułki – Było mi cicho, ciepło, przytulnie. Stryj zaproponował, abyśmy pojechali razem do Wiłkomierza na jarmak koński. Przystałem chętnie, gdyż przez kilka lat mojego pobytu za granicą zatraciłem pojęcie o zwyczajach panujących na rodzimych jarmarkach. Do Wiłkomierza wyjechaliśmy o świcie. Słońce chwiliło się już jednak ku zachodowi, gdyśmy wreszcie zajechali przed hotel dworiański. Żyd, usłużny i wszechwiedzący faktor hotelowy, spotkał nas u wejścia, zabrał walizki do przeznaczonego numeru i pośpieszył poinformować, że jarmark zapowiada się niebywale dobrze i że zjazd państwa jest liczny. — Jaśnie panie! kogo dziś ja tu nie mam. Oni wszystkie są. I pan Bystram z Bystram Płola, i pan Montfił straszkun i pan Kierbeć z i młody książę Stowian, i pan Kończa z Łokini, i sam pan Pietuch z Poweryna. Po odejściu Żyda stryj rozejrzał się po ścianach i utkwiwszy wzrok w wizerunku świętego nad moim łóżkiem powiedział Obacz, czy pod świętym Izydorem pluskiew nie ma, bo w przeszłym roku były. Podnieś w górę świętego, a ja pod niego posypię proszkiem perskim, tak wraz uciekną. Nad ranem obudził mnie turk od wozu w jarmarczny. Przed hotelem panował już ruch niezwykły, raz wraz. Zajeżdżały pojazdy lub bryczki, z których wysiadały opalone i wąsate postacie w maciejówkach na głowach, ubrane w białe kitle od kurzu, zwane z niemiecka pudermantlami. Na wielkim podwórzu hotelowym, zabudowanym z trzech stron stajniami, uwijała się służba stajenna, świeciły guziki liberyjne i brąz wyczyszczonej na glanc uprzęży. Rejt wodzili chłopcy stajenni Stowian ubrani w barwy radziwiłłowskie. Po wysłuchaniu nabożeństwa w farze wilkomierskiej udaliśmy się ze strojem na plac targowy. Przeciskając się z trudem przez ciszę ludzką i końską, dostaliśmy się wreszcie na ogrodzoną część placu targowego przeznaczoną dla elity końskiej. Jarmark wydawał mi się wspaniały. Przyprowadzono dziesiątki koni z miejsc nawet tak dalekich jak gubernie Orłowska i Tambowska, słynne z hodowli kłusaków lub bitiugów, ciężkich koni pociągowych. Na placu zebrali się wszyscy sławniejsi koniarze i hodowcy z Górnej Litwy i Żmudzi. Oto w otoczeniu krzykliwej gromady handlarzy końskich dziobaty pan Karp, nieodzowny uczestnik wszystkich jarmarków, Dobiera czwórkę kasztanów Nieco dalej Książę Konstanty Radziwiłł Stowian Targuje jakąś rosłą Podrasowioną kobyłę Jeśli i pan Stanisław Montfił straszkun I pan Franciszek Kończa z Łukini I pan Stanisław Michałowski Z Podlenopola I młody hrabia Stanisław Kosakowski z Wojkuszek I pan Jan Kosko Z Bogieniszek Czwórką rosłych kary klaczy nadjeżdża w karecie pan Piotr z Pobieryncia. Są i młodzi bystramowie Karol i Kazimierz, moi koledzy z Arkonii. Jest i pan Kiewlicz, i odton Kozieł-Poklewski z Miłegian, i Konstanty Komar z Rogówka, i sławny gospodarz i hodowca Szymon Mejszczowicz z Ludynia. W otoczeniu synów kroczy poważnie pan Dominik do wgiało z Siesik. Słychać tubalny głos pana Aleksandra Bolcewicza z Uciany. W towarzystwie sąsiadów ogląda parę rosłych karosjerów pan Władysław kierbeć Straup. Pan Kazimierz Gieczewicz z Gieczan dobiera krępe żmudzkie wałachy do fornalki. W długich, popilatych surdutach z goździkami u klapy idą pod rękę dwaj przyjaciele książę Karol Radziwiłł Stowian i pan Władysław Bystram z Bystram-Pola. Przybycie Stanisława Kozakowskiego z Kurań w swoim Fordzie, pierwszym biłkomierskich stronach automobilu, wywołuje niebywałe wśród koni zamieszanie. Nadeszła wreszcie pora obiadowa. Wszyscy śpieszą tłumnie do hotelu. Przepijano rzęsiście – Apetytów nie brakło. Wazy, chłodnika i barszczu oraz stosy kurcząt znikały niczym kamfora. Przyglądałem się z ciekawością środowisku, od którego przez kilka lat nieobecności w kraju zdążyłem odwyknąć. Oto miałem przed sobą jakby obraz księstwa litewskiego dawnej Rzeczypospolitej. Rad byłem, że mogłem spotkać moich dawnych kolegów korporacyjnych, Krewnych? Znajomych? Widziałem, że moje angielskie breczesy i buty zrobiły niemałe wrażenie na miejscowych elegantach. Najbardziej jednak fascynowała obecnych moja kraciasta kurtka sportowa, którą niebacznie nabyłem w Londynie. Chodziłem więc w chwale angielszczyzny i człowieka bywałego aż do chwili, kiedy pechowo nadkryłem się na znanego na całej żmudzi kpiarza, starego, hrabiego, mielżyńskiego z Mielżyna. Zobaczywszy mnie, przetarł oczy, przetarł okulary, wreszcie poklepał mnie po ramieniu. — Mój drogi, jak wiesz, zwiedziłem sporo świata. Byłem w Afryce, byłem w Azji i Australii, ale czegoś podobnego w swoim życiu nie widziałem wińszuję ci rzekł ściskając moją prawicę gdzieś to co do wykopał początkowo nic nie zapowiadało możliwości wojny w czasie moich pobytów w petersburgu zaczęły jednak docierać do mnie wiadomości o coraz poważniejszych zatargach Rosji z Japonią Nie byłem tym zaskoczony, wiedząc od moich kolegów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych o coraz silniejszej penetracji rosyjskiej na Dalekim Wschodzie. Uważałem, że Japonia nie będzie obojętna na panoszenie się Rosjan w Mandżurii i Korei i w końcu żąda od Rosji wycofania się do swojej granic terytorialnych, i ograniczenia dalszej, pozbawionej wszelkich skrupułów eksploatacji ekonomicznej Dalekiego Wschodu. Przyczyną dalszych zatargów stała się też arogancka polityka Rosji w związku z budową kolei mandżurskiej i agresywne wymuszenie od Chin koncesji leśnych na rzece Jalu. W Petersburgu nie przywiązywano jednak do protestów japońskich najmniejszej wagi. W pojęciu Rosjan ten Liliput nic nie znaczył w porównaniu z państwem obejmującym jedną piątą świata. Z pogardą mówiono o żółtych małpach, makakach, które mają bezczelność udawania cywilizowanych ludzi, a nawet czelność wysyłania do Petersburga swoich dyplomatów. Ten pogardliwy, I bezwzględny stosunek doprowadził wreszcie do zerwania przez Japonię stosunków dyplomatycznych z Rosją. W cztery dni potem flota japońska, bez wypowiedzenia wojny, napadła na port Artur i zatopiła stojące w porcie rosyjskie okręty. Wywołało to zrozumiałe oburzenie. Niezwłocznie nastąpiła mobilizacja kilkunastu roczników. Liczebność wojsk rosyjskich na Dalekim Wschodzie nie była bowiem duża. Armia stacjonowała w fortecach w Ładywostoku i Port Artur oraz w Mugdenie. Podstawę tamtejszych wojsk stanowili głównie kozacy zabajkalscy. Mobilizacje przeprowadzano stopniowo, mobilizując przede wszystkim Syberię i gubernie wschodnie. Tymczasem Piotr Pawłowsk, jeden z największych pancerników rosyjskich, najechał na miny i w kilka minut zatonął. Zginęła prawie cała załoga w liczbie około pięciuset ludzi wraz z admirałem Makarowem, dowódcą floty Dalekiego Wschodu. Utonął również sławny malasz Ajwazowski. Ocalał natomiast wielki książę bors. Jeden z najgorszych pijaków i rozpustników w całej carskiej rodzinie. Człowiek nielubiany przez kolegów i znienawidzony przez podwładnych. Der Unkrautvergetnischt. Chwast nie daje się wytępić. Przypomniało mi się niemieckie przysłowie, jakiego nauczyłem się w Kleinspiegel. Wojna na lądzie rozpoczęła się także dla Rosjan niepomyślnie. W dniu 14 kwietnia 1904 roku Japończycy po krwawej bitwie zajęli Teliszu. W dniu 24 kwietnia ciało i zmusili wojska rosyjskie do odstąpienia na linię Liaoyang. Ku mojemu zdumieniu, te niepowodzenia nie wywołały wśród Rosjan tak dotąd nietolerancyjnych i szowinistycznych jakiegoś wybuchu patriotyzmu. Wszyscy, tłumaczyłem sobie, byli już tak zniecierpliwieni rządami kliki otaczającej cara, że jedynie w pobiciu Rosji widzieli ratunek z tej beznadziejnej sytuacji. Każda porażka wywoływała raczej uśmiech zadowolenia. Każdą klęskę rosyjskiej armii przyjmowano jako wieść pomyśleną. Naszych biocio. Słowa te powtarzane z ust do ust stały się nowym hasłem zwiastującym klęskę panującego reżimu. Wypadki wojenne nie zapowiadały nic pomyślnego. Dnia 1 maja Japończycy biją Rosjan w bitwie nad rzeką Jalu. Po pierwszy usłyszałem nazwisko marszałka Oyamy, który dowodził wojskami japońskimi. 25 sierpnia po bitwie pod Lyaoyang Rosjanie wycofują się pod Mugden. Oczekiwaliśmy wciąż na rosyjską ofensywę. Generał Kropatkin jednak nadal uspokajał opinię publiczną, zalecając cierpliwość. Powtarzane w biuletynach wojennych słowo „cierpienie stało się przysłowiowym. Wreszcie dochodzi wiadomość o podjętej ofensywie pod dowództwem generałów Stackelberga I Bilderlinga, niestety, po czterech dniach krwawej bitwy pod Tacho, Rosjanie zostali odrzuceni ponownie pod Mugden, ponosząc przy tym olbrzymie straty. Jeżeli na lądzie wojska rosyjskie stawiały jako tako opór Japończykom, to na morzu Rosjanie ponieśli całkowitą klęskę. Dnia 10 sierpnia Japończycy niszczą część floty rosyjskiej, która schroniła się w Port Artur. 14 sierpnia ten sam los spotyka resztę rosyjskiej marynarki chroniącej się we Włady Wostoku. Cała dalekowschodnia flota rosyjska przestała istnieć. Pozostały tylko wojska lądowe. Te niepowodzenia skoniły Rosję do dalszej mobilizacji. Obydwaj ze szwagrem zostaliśmy powołani do wojska. Władysław jako oficer rezerwy artylerii konnej, ja jako oficer kawalerii. Nie mieliśmy jednak najmniejszej ochoty do walki z Japończykami. Przeciwnie, nasza sympatia była raczej po stronie Japończyków, a wiadomości o ich bohaterstwie i dżentelmeńskim stosunku do jeńców i rannych podnosiły ich w naszych oczach. Szczęśliwie pozostawiono nas w spokoju. Władysława skierowano do aparatu wojenno-przemysłowego, mnie zaś, jako jednakowi, zezwolono na powrót do domu aż do czasu powołania pod broń pospolitego ruszenia. Wojna nabrała dla mnie osobistego znaczenia, mimo że na Litwie była cisza. Wszystko szło starym, utartym trybem. Jedynie pojawienie się zmobilizowanych urzędników pocztowych ubranych w olbrzymie czapki baranie przypominało o dalekich walkach. Ubranie rosyjskich żołnierzy w olbrzymie czapki baranie było dla mnie klasycznym potwierdzeniem, jak niepraktyczni są Rosjanie. Sam ubiór i ekwipunek wojsk japońskich stawiały Japończyków o ileż lepszej sytuacji. Żołnierz japoński był ubrany w krótkie, podszyte grubą warstwą waty, ciepłe, a zarazem lekkie ubranie. Był szybki i zwinny w ruchach, bo nie był obarczony niewygodnym, a ciężkim tornistrem. Żołnierz rosyjski dosłownie wlukuł się w długim szynelu z czapą przypominającą głowicę siana na głowie, w ciężkich butach albo i bez butów i dźwigał na plecach ciężki ręszczunek. Przez samo noszenie tego ładunku był wyczerpany i niezdolny do szybkich ruchów. Śledziłem wojnę z zainteresowaniem, czytając nie tylko gazety rosyjskie, ale sprowadzając również prasę angielską i niemiecką. W połowie października, w szary dzień jesienny, odpłynęła z Libawy flota pod dowództwem admirała Rożdziestwieńskiego by zniszczoną rosyjską flotylę dalekowschodnią. Ten pomysł wysłania floty na drugą część globu przez kanał angielski, wokoło brzegów Afryki, Ocean Indyjski, Morze Chińskie, uznałem za jeden z najgłupszych projektów, jakie Rosja mogła podjąć. Nie byłem odosobniony. Opowiadali mi potem ludzie, którzy brali w tym czynny udział, że była to zaiste podróż beznadziejna i makabryczna. Nikt nie miał najmniejszego złudzenia, że płynie na niechybną śmierć. Korowód czarnych okrętów wojennych rozciągnięty na kształt węża na wiele mil morskich przypominał raczej orszak pogrzebowy niż bojową flotę. Rosjanie podejrzewali, że każdy ich krok jest śledzony przez świetnie zorganizowany wywiad japoński i ciągle się spodziewali, że Japończycy mogą ich zaatakować nawet u brzegów Europy. Doprowadziło to do zgoła nieprzewidzianego incydentu. Rosyjskie okręty ostrzelały angielską flotyllę rybacką, biorąc ją za okręty japońskie. Anglicy złożyli ostry protest ambasadorowi rosyjskiemu w Londynie. Sytuacja stała się do tego stopnia naprężona, że rozważano w Petersburgu, czy Wielka Brytania nie skorzysta z tego pretekstu i nie wypowie wojny Rosji dla uzyskania jakich koncesji. Skończyło się jednak na oficjalnych przeprosinach i zapłaceniu odszkodowania. W miarę niepowodzeń na froncie opozycja w Rosji zaczęła podnosić głowę. Wydawało się jeszcze że panuje spokój, ale gdzieś głęboko pod skorupą zaczęły się gromadzić siły podobne do wulkanu, który jął się budzić po długich wiekach martwoty. Ze swojej strony rząd rosyjski robił wszystko, aby rozjączyć ludność. Celował w tym minister spraw wewnętrznych Plechwę. Posługując się szeregiem prowokatorów w rodzaju sławnego Azefa, Opozycja wychodziła początkowo od grup umiarkowanych, głównie od ziemstw, to jest samorządów gubernialnych i powiatowych. Sytuacja jednak stawała się coraz bardziej napięta, gdyż plechwe ani na krok nie ustępowałoć ich postulatów. Doszło do poważnych zaburzeń w guberni tverskiej, gdzie ze strony ziemstw występowali Iwan Pietronjewicz Storska i Teodor Rodiczew z Bierzecka, a prowokował do wystąpień swoim nieprzejednanym stanowiskiem generał gubernator Sturmer. Wszędzie te niemieckie nazwiska. W dniu 28 sierpnia Plechwe zostaje zabity. Na jego następce car mianuje księcia Święto Pełka Oznacza to pewien zwrot w polityce wewnętrznej państwa zezwolono na wszechrosyjski kongres ziemstw, który licznie i uroczyście odbył się w Moskwie 22 listopada. Kongres pod przewodnictwem Shipowa uchwalił petycję do cara, w której zwracał uwagę na groźną sytuację w Rosji i apelował o wprowadzenie elementarnych zmian sposobie rządzenia krajem. Manifest carski, który ukazał się w odpowiedzi 12 grudnia, był jednak bezbarwny i raczej potwierdzał dawne metody rządzenia. Dokument ten wywołał daleko idące oburzenie i spowodował wysłanie do cara telegramu. Telegramu raczej wierno poddańczego, a który mimo to o mało nie doprowadził do aresztowania niektórych członków kongresu. Zima 1904 na 1905 rok była wyjątkowo ostra i śnieżna. Koło Bożego Narodzenia ruch pociągów na kolei Petersburg-Warszawa był chwilowo wstrzymany z powodu zasp śnieżnych, nie mówiąc już o naszej kolei dojazdowej, którą trzeba było wygrzebywać ze śniegu. Bałem się, że święta spędzę w Gudyszkach sam. Przed samą jednak Wigilią przyjechał ojciec i Żukowscy, przywożąc z Petersburga różne niesprawdzone, ale niepokojące wieści. Wyczuwaliśmy, że zanosi się na jakieś nieprzewidziane wypadki, ale nikt nie mógł skonkretyzować swoich przewidywań. Odcinek dwunasty Tymczasem ogarnęła nas ta dziwna, świąteczna atmosfera ciepła, pokoju i bezpieczeństwa, jaką daje dom rodzinny, mimo że mama była nadal w Szwajcarii z moją młodszą siostrą. Miało się na mróz. Mrok zapadał. Pokoło śnieg pokrywało okolice. Za szarą ścianą boru dogorywały ostatnie promienie słońca jakby na pożegnanie dnia, a potem w głębiach nieba zamigotały pierwsze gwiazdy. Usiedliśmy w jadalni za długim stołem z rozesłanym sianem pokrytym wielkim, śnieżnobiałym obrusem. Usiedliśmy do stołu wigilijnego, pełnego rybnych przekąsek, z tradycyjną zupą grzybową z uszkami, a potem pokazała się kutia z miodem, maktarty pod lanym lekiem migdałowym, kisiele, galaretki i bateria butelek ustawionych długim szeregiem na dresuarze. W domu pachniało choinką, jabłkami i pomarańczami. Jest uroczyście. Nawet zawieszone w bawialni obrazy Stanisława Witkiewicza, Gierymskiego czy Borysowa, wydały mi się jakby inne w świetle choinkowych świeczek. Zaczynamy z moją siostrą Adą nucić przeciągle starą litewską kolędę. Zagrzmiała runęła w Betlejem ziemia, Nie było, nie było Józefa w domu, Kędy żeś, kędy żeś Józefie bywał, Betlejem, Betlejem dzieciątku śpiewał. Wół i osioł, wół i osioł przed nim klękali, po swego, bo swego Stwórcę poznali. Zmiłuj się, zmiłuj się, nasz wieczny Panie, Bez Ciebie, bez Ciebie nic się nie stanie. Nowy Rok przyniósł wiadomość o zdobyciu przez Japończyków fortecy Port Artur. Od paru miesięcy Port Artur był oblężony przez wojska japońskie. Mimo uporczywej obrony, w której odznaczył się generał Kondratienko, dowódca fortecy, generał Stöschel, zadecydował się poddać ją na warunkach honorowych. Opinia publiczna była już dosyć dawno przygotowana na tę utratę. Niemniej, kiedy w prasie pojawiły się fotografie generała Szczesela konferującego z japońskimi oficerami, a co gorsza w fotografie generała biorącego na oczach Japończyków przeszkodę na koniu, ofiarowanym mu w upominku od japońskiego dowódcy oblegającego port Artur, to zażądano postawienia generała przed sądem. W kilka dni po upadku fortecy zaszły nowe wypadki do głębi wstrząsnęły opinią publiczną i wywołały wybuch oburzenia nie tylko w Rosji, ale i na całym świecie. W dniu 9 stycznia kilkutysięczny tłum robotników został zmasakrowany przed Pałacem Zimowym. Ludzie szli do cara jako do swojego ojca, batiuszki, szli w nadziei, że ukaże się on na balkonie, jak dobry ojciec wysłucha próśb poddanych i przemówi do nich. W każdym innym kraju manifestacja ta wywołałaby naturalny, ludzki odruch monarchy i stałaby się aktem dobrej woli, a może arką przymierza pomiędzy monarchą a narodem. Jakże inaczej postąpił car rosyjski, ten tchórzliwy, pozbawiony wszelkiej woli. Ślepo posłuszny podszeptom swojej historyczki żony i otaczających ją kanali, zdegenerowany niemieckich Romanów. Carst stchórzył, nie wyszedł do ludu, natomiast policja i wojsko otrzymały rozkaz rozpędzenia demonstracji, zabijając kilkudziesięciu ludzi. Był to akt niegodny nie tylko panującego, ale niegodny dżentelmena. I uczciwego człowieka. Jestem przekonany, że nawet wśród Romanowów ani Aleksander III, nie mówiąc już o jego ojcu Aleksandrze II, ani nawet Mikołaj I, nie postąpiliby w ten sposób. Książe Świętopełk Mirski podał się do dymisji, oburzony postępkiem cara. Car dymisję przyjął. A na jego miejsce wyznaczył Bułygina, jednego z najgorszych przedstawicieli kliki dworskiej. Po miastach i wsiach, po kopalniach i fabrykach niemal całej Rosji zaczęły się spontaniczne, wrogie manifestacje i strajki. Nowy minister zabrał się w sposób iście barbarzyński do tłumienia rozruchów, które często sam przy pomocy prowokatorów wywoływał aby tym łatwiej zgnieść w zarodku każdy odruch wolności. W odwecie zabito wielkiego księcia Sergiusza, generału gubernatora Moskwy. Dla mnie był to wstrętny akt zemsty i mordestwo bezbronnego człowieka. Żal mi było żony księcia, Elżbiety księżnej Hessen-Nassau. Małżeństwo księcia było bardzo szczęśliwe i kochające się, A wielka księżna Elżbieta była w przeciwieństwie do carowej osobą nad wyraz szlachetną i dobroczynną. Nigdy nie dowiedziałem się, kim był pop Gapon, który prowadził manifestację na Placu Zimowym. Pomawiano go o prowokację, co moim zdaniem nie odpowiada prawdzie. Przypuszczam prędzej, że wpadł on w pułapkę zastawioną przez Buygina przy pomocy prowokatora Zubatowa, by zdyskredytować księcia Mirskiego. Zwycięska armia japońska posuwała się tymczasem ku zachodowi, wciąż odrzucając wojska rosyjskie. W komunikatach pojawiły się znowuż niemieckie nazwiska – generała Kaul Barsa czy generała Biderlinga. Straty zabitych Rosjan szły w tysiące, a jeszcze więcej było branych do niewoli. Pada Mugden, a potem Tiling. Po siedmiu miesiącach eskadra admirała Rożdjestwięskiego dotarła do Morza Żółtego. Plan zakładał dostanie się okrążną drogą do Władywostoku dla zmylenia czujności Japończyków. Wysłano nawet kilka okrętów na ich łup dla odciągnięcia uwagi Japończyków od głównych sił. Manewr ten zawiódł i 27 maja flota rosyjska natknęła się pod Tsushima na eskadrę japońską admirała Togo. W ciągu kilku godzin cała rosyjska flota posiłkowa została zniszczona. W lipcu Japończycy zajmują Sahalinę. W Rosji niepokój ogarniał coraz szersze masy. W przewidywaniu niechybnej katastrofy ziemstwa wysłały do cara drugą petycję, niedwuznacznie ostrzegając przed niebezpieczeństwem odkładania dalszych reform i prosząc o powołanie parlamentu. Car odpowiedział na tę petycję w ostrych słowach, stwierdzając – że polityka jego pozostaje nadal niezmienna, gdyż jest oparta o święte prawa samowładztwa darowanego przez Boga. Byłem zaskoczony brakiem jego inteligencji. Wojna na Dalekim Wschodzie przyjęła formy tak katastrofalne, że rząd carski, ten sam rząd tak arogancki dla własnego narodu, zwrócił się z poniżającą prośbą do Stanów Zjednoczonych O pośrednictwo w pertraktacjach pokojowych Warunki pokoju podpisanego w Portsmos Ośmieszyły Rosję I obnażyły jej słabość i zacofanie Rosja się rozpadała Rozruchy i strajki ogarnęły cały kraj Policja patrzyła bezsilnie Na coraz bardziej wzrastającą opozycję wśród robotników W wielu wypadkach obawiała się już pokazania na ulicach. Minister Bułygin próbował przeciwdziałać urządzaniem pogromów i rekrutowaniem różnych szumowin do tzw. czarnych sotni. Po raz pierwszy usłyszałem w słownictwie rosyjskim tę nazwę, która stała się następnie synonimem skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych elementów pochodzących ze społecznych dołów. Przyjdzie czas, kiedy naród rosyjski odsłoni swoje prawdziwe oblicze. Przypominały mi się słowa ekscelencji Timir-Jazjeva. Nie łudźmy się. To niebezpieczeństwo przyjdzie wcześniej czy później, bo przyjść musi. Nie rozumiałem, dlaczego mój ojciec się łudził i nie przerzucił chociaż części kapitałów za granicę. Stał na czele kilku wielkich przedsiębiorstw, Był dyrektorem naczelnym Towarzystwa Kolei Dojazdowych, był prezesem zarządu kopalni i hut należących do Belgijsko-rosyjskiego Towarzystwa Metalurgicznego, był dyrektorem największej w państwie fabryki wagonów kolejowych i o sytuacji był dobrze poinformowany jako członek Rady Ministerstwa Druk i Komunikacji. Czy była to tylko inercja? Chowanie głowy w piasek? Rozumiałem jego miłość do syłgudyszek. Do ziemi rodzinnej, ale Rosja carska. Rosja Romanowów, tych Niemców, jak sam mówił. To nie było nasze państwo. Dlaczego nie inwestował na zachodzie, nie uciekał z kapitałem? Czy liczył na cud? Próbowałem rozmawiać z nim, ale wobec nawału zajęć Przestał dojeżdżać do Syłgudyszek, a mama nadal z siostrą mieszkała w Szwajcarii. Tymczasem wybuchły rozruchy w marynarce wojennej. Krąszczad był odcięty. Wielu oficerów poniosło śmierć z ręki rozbestwionego żołdactwa. Stanęły zakłady rządowe – Obuchowski i Putyłowski. A w październiku wybuchł strajk generalny. Stanęły fabryki, stanęły koleje, stanęła poczta. Zaczął się terror tłumu i chamstwa. Powstała Rada Delegatów Robotniczych pod przewodnictwem Chrustałowa, Nosaria i Żyda Trockiego, Bronsteina. Rada zadecydowała o obaleniu monarchii. Car siedział bezradnie w swoim pałacu w Peterhofie nad brzegiem Zatoki Fińskiej. Do jego uszu musiała dochodzić kanonada armatia z Kronstadtu a na horyzoncie świeciły złowieszcze łuny pożarów. Zdawało się, że wszystko jest już stracone. Witte zostaje wyzwany do Peterhofu. Przerażony car polecił mu opracowanie konstytucji i zredagowanie manifestu do narodu. Car zezwalał w nim na zwołanie instytucji parlamentarnej złożonej z posłów wybranych głosowaniem. Ten pierwszy parlament rosyjski powstały ze strachu samowładcy został nazwany historycznym mianem dumy. Sergiusz wite zostaje wyznaczony na prezesa Rady Ministrów. Ze stanowiska Ober, prokuratora Świętego Synodu Prawosławnej Cerkwi odchodzi Pobiedonoscew. Pobiedonoscew był to cinownik w najgorszym znaczeniu tego słowa. Samolubny, Bezduszny biurokrata wywierał jednak olbrzymi wpływ na politykę Aleksandra III i Mikołaja II. W Petersburgu krążył wierszyk. Po dla synoda, biedonoscew dla narodu, donoscew dla cara, prostonoscew dla siebie. Zmiany niestety okazały się połowiczne. Pozostawiono na urzędzie generała Trypowa, naczelnika miasta Petersburg. Nie ustępował on po biedonoscebowi w złym wpływie na cara i bezwzględnością w tłumieniu manifestacji robotniczych. Usunięcie Trypowa mogło w znacznym stopniu uspokoić robotników. Niestety Trypow pozostał na stanowisku, dopóki dosięgła go kula rewolucjonisty. Przy ogólnym rozprężeniu zaczęły się w Rosji rozruchy chłopskie. Szczególnie ostrą formę przybrały w guberniach czarnoziemnych jak Charkowska, Tambowska, Saratowska, Orłowska. Tłumy chłopów uzbrojonych w topory rzuciło się na dwory i rezydencje szlachty. Nocami niebo było oświecone łuną pożarów. Nie jeden z ziemian rosyjskich padł ofiarą tego motłochu. Rozruchy chłopskie na Łotwie przyjęły nawet formę zbrojnej rewolucji przeciw szlachcie bałtyckiej. Zaczęły się masowe mordy właścicieli ziemskich. Płonęły zamki i dwory. Okrucieństwo łotyszów przechodziło wszelkie wyobrażenie. Wielu z ziemian padło ofiarą wyrafinowanych tortur. Jeden z moich znajomych z Kurlandii był schwytany przez tę barbarzyńską tłuszczę Położony na podłodze w młynie twarzą do wylotu mąki Puszczono młyn w ruch I nieszczęśnik poniósł męczeńską śmierć przez uduszenie Rząd początkowo próbował rozwiązań politycznych Witte wraz z ministrem rolnictwa Kutlerem Opracował projekt reformy rolnej Było jednak już za późno Wieść o tych reformach Szybko przeniknęła na wieś, ale niestety nie tylko nie wpłynęła na uspokojenie zburzonych tłumów, lecz posłużyła raczej jako bodziec do dalszych wystąpień i zajmowania przez chłopów obszarów dworskich. — Bieli, ziemla nasza! — krzyczano. — Widz ja objeżdżą nam wsią ziemlu! Gnać pamieszcików! Wreszcie... Zdecydowano się na energiczne kroki dla zaprowadzenia porządku. Na Łotwę wysłano oddziały karne pod dowództwem generałów Rennenkampfa i Meller Zakomelskiego. Rozruchy szybko stłumiono drogą krwawych egzekucji. Nie było mi żal łotyszów. Spoza scenerii dobrze utrzymanych wiosek, ładu i dyscypliny, ukazała się w całym bestialstwie teutońska dusza tego chłopskiego narodu. W grudniu aresztowano delegatów robotniczych, a siemionowski pułk gwardii stłumił z całą bezwzględnością moskiewskie powstanie. W miarę uśmierzenia rozruchów i zaprowadzania jakiego takiego porządku, skrajna prawica znowu zaczęła podnosić głowę. Książę Mieszczerski, według mnie zacofany kołtun, przypuścił ostry atak na premiera Witego w swoim piśmie – Grażdanin. W tym okresie ogólnego zamieszania po raz pierwszy zetknąłem się z nazwiskiem stoły Pina. Był on gubernatorem w Saratowie i dzięki swojej stanowczości, odwadze i taktowi potrafił prędko i bez większego użycia sił uśmierzyć rozrochy chłopskie w swojej guberni. Stołepin wychował się na Litwie, w okolicach Kiejdan, w majątku Kaunoberze skonfiskowanym po powstaniu hrabiemu Edwardowi Czapskiemu i darowanym jego ojcu. Stołepin przyznawał się otwarcie, że swoje poglądy zawdzięcza ziemiańscu polskiemu. Nie przeszkazało to jednak pani Stołepin, By mimo bólów w czasie porodu w Kałnoberzu krzyknąć na akuszerkę Polkę, gdy ta zwróciła się do swojej pomocnicy po Polsku, Gawaricie paruszki. Grudzień 1906 roku był mroźny, ale i słoneczny. Jeziora w Syłgudyszkach pokryły się grubą warstwą lodu. Śniegi jeszcze nie spadły i lód na jeziorach był czysty jak szkło. Skorzystałem z tej suchej i mroźnej pogody i w ciągu paru tygodni codziennie jeździłem na łyżwach. Jezioro Jesjaty, ciągnące się wąskim pasmem wśród wyniosłych, pokrytych odwiecznym borem brzegów, było wymarzonym terenem dla tego sportu. Do uszu moich dochodziły często głuche uderzenia o lód to rybacy łowili rybę sposobem zwanym na Litwie głuszeniem ryby. Lód był tak przezroczysty, że dokładnie było widać ławice ryb podpływające pod lodową skorupę, by znaleźć otwór dla zaczerpnięcia powietrza. Kończyłem jazdę z zachodem słońca, który w te ładne dni barwił tęczą taflę lodową i czerwienią oświecał wierzchołki boru. Wracałem do domu na podwieczorek i zatapiałem się w gazety przysyłane mi z Petersburga. Nowa Evrema i liberalne pismo Riecz. Otrzymywałem również anonimowe listy pełne pogróżek i ordynarnych wymyślań. Większość pisana była po rosyjsku o charakterze pisma i gramaty ze wskazującym, że nie pochodzą one z poważnego źródła. Na wszelki wypadek trzymałem jednak we dworze uzbrojoną straż leśną. Kiedy sytuacja w Rosji zaczęła się uspokajać, anonimowa korespondencja ustała. Dowiedziałem się później, że nagonka na mnie jako pamieszczika stojącego na drodze wyzwolenia ludu pochodziła od bundu żydowskiego. A głównym jej inicjatorem bynajmniej nie był socjalista, lecz bogaty żydowski kupiec leśny, Gawenda z pobliskiego miasteczka Łyngmiany, z którym miałem dawne porachunki. Handel drzewem na Litwie był całkowicie przechwycony przez Żydów, rozporządzających znaczną rzeszą pośredników i agentów. Była to doskonale zorganizowana I nieprzebierająca w środkach mafia. Właściciele lasów stale byli narażeni na nadużycia z ich strony. W towarzystwie rolniczym apelowałem nieraz o usunięcie pośredników i kupców żydowskich, co mi się nie udało. Zdołałem jednak opracować standardowe kontrakty leśne, by nie były one pułapką dla naiwnych i bezbronnych. Mój ojciec został wybrany do dumy państwowej jako poseł ziemi wileńskiej. Przed inauguracyjnym posiedzeniem nowo wybrani posłowie byli przyjęci na uroczystej audiencji carskiej w Pałacu Zimowym. Opowiadał mi ojciec, że przyjęcie to było urządzone z nadzwyczajnym przepychem, z całym aparatem dworskim, który miał olśnić nowo wybranych posłów, i przekonać ich o silnych, niewzruszonych podstawach monarchii. Zachowanie cesarza i jego mowa powitalna były bezbarwne i jak zwykle pozbawione indywidualności. Głosem cichym i niepewnym powtórzył przemówienie wyuczone zawczasu, a zredagowane podobno przez Wittego. Reakcja posłu była raczej zimna. Odniesiono wrażenie chwiejności monarchy i braku jego wizji politycznej. Poza wspaniałą inscenizacją, będącą spuścizną jego poprzedników, nie było zgoła nic, co by mogło przemówić do serca i wyobraźni przedstawicieli narodu. Ojciec uznał, że w zachowaniu Mikołaja II było coś dziwnie odpychającego, a w jego słowach Wyczuwało się nie tylko niechęć, ale zgoła wrogość do posłów. Przyjechałem specjalnie na ten czas do Petersburga i obserwowałem otwarcie dumy, które odbyło się spokojnie i uroczyście. Przewodniczył premier Witte. Otworzył posiedzenie, odczytując manifest carski i mowę tronową. Na tle szarych lub ciemnych ubrań posłów jaskrawo odbijała grupa chłopów z królestwa w swych barwnych sukmanach. Zwracała też na siebie uwagę piękna postać biskupa Ropa w biskupich fioletach. Poziom pierwszego parlamentu wydał mi się wysoki. Debaty odbywały się w spokojnej, rzeczowej i dalekiej od demagogii atmosferze. Przypuszczać należy, że gdyby tych ludzi pozostawiono w spokoju i dano możliwość pracy, to historia Rosji poszłaby inną drogą. Niestety, wito otrzymał szybko dymisję, a nowy minister spraw wewnętrznych Stołepin rozwiązał dumę na czas nieograniczony i ogłosił stan wojenny w państwie. W czasie tej bytności w Petersburgu Odwiedziłem senatora Olchina, którego córka Olga była przyjaciółką mojej siostry Ady. W czasie tej wizyty poznałem Annę Wyrubową, damę dworu i przyjaciółkę carowej. Wiedziałem już o niej, że jest córką senatora Taniejewa i że jest rozwiedzioną żoną kapitana marynarki, którego opuściła w parę miesięcy po ślubie. Wyróbowa zrobiła na mnie wrażenie skończonej histeryczki. Nie była przy tym ładna, ale miała jednak w sobie coś, co przyciąga uwagę mężczyzn. Coś dziwnie miłego i pociągającego w obejściu przy wyraźnie widocznej inteligencji. W tym czasie zaczęły pojawiać się u dworu i wywierać znaczny wpływ na politykę carską różne ciemne figury, awanturnicy udający posłańców woli wyższej, fałszywi prorocy i pseudomistycy, którym rozhistoryzowana cesarzowa dawała chętnie ucho. Te różne podejrzane elementy, wśród których wybijał się szarlatan francuski nazwiskiem Gillaard, cieszyły się protekcją wielkich księżniczek czarnogórskich. Jeden z wielkich książąt ożenił się z Milicą Czarnogórską. Pod koniec 1907 roku pojawiła się nowa postać, która zaczęła odgrywać pierwszorzędną rolę przycarowej i wywierać na nią nieograniczony wpływ. Osobistością tą był Hryszka Rasputin, chłop pochodzący z guberni Tomskiej, pijak, rozpustnik, a nawet koniokrat. Na dwór został wprowadzony przez wyrubową. Reżim carski zaczynał gnić na dobre. Nie wierzyłem w skuteczność konspiracji tak jak nie wierzyłem w socjalizm. Widziałem obok siebie wiele ofiar, spaczonych egzystencji, niedokończonych studiów. Widziałam młodych ludzi trawiących najlepsze lata w atmosferze kawerniano-konspiracyjnej,